No, ładuj się YouTube. YouTube. Welcome, YouTube. Ne chce ne vodovac? No, proszę. La, la. To wszystko przez chłopaków z Retro Radio. Nie mogę się dzisiaj uwolnić bez. tu. Nie mogę się dzisiaj uwolnić od mruczenia tego motywu. Prawo pięści. Na na. na. Ej. Zabrali mi internet. Opłacone rachunki. Na na. No bądź grzeczny komputerku i oddawaj mi YouTube'a. W ogóle mi się lampka nie świeci. a powinna się świecić. Kurde, zapomniałem, co mówiłem, zanim zacząłem szukać tego badziewia. Trzeba będzie to jeszcze. raz No. Bądź tak miły i oddaj mi YouTube'a. Bo chce się UP. O nie. Nie, nie, nie. Już nie chcę YouTube'a. Przecież my mamy. Mamy Iwąkę, zespół Iwąka mamy tutaj.